W dramacie lat międzywojennych całkowicie odrębny charakter ma twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkac był malarzem, filozofem, teoretykiem sztuki, autorem powieści i dramatów. Realizował w nich własną teorię sztuki, którą nazwał teorią czystej formy. Uważał, że człowiek minionych stuleci doznawał przeżyć metafizycznych na gruncie religii. Do wierzeń i mitów nie ma dziś powrotu. Tylko sztuka może dać przeżycie tajemnicy istnienia. Dlatego należy ją uwolnić od życiowego balastu, od treści życiowych. Sztukę należy pojmować jako czystą formę i dostrzegać jej piękno w czysto formalnej jedności wszystkich elementów. Dzieło sztuki musi wywołać przeżycie metafizyczne u artysty i wstrząs metafizyczny u odbiorcy. Teorie czystej formy realizował w swoich dramatach i malarstwie. Chodziło mu o możliwość zupełnie swobodnego deformowania życia lub świata fantazji w celu stworzenia całości, której sens byłby określony wewnętrzną, czysto sceniczną konstrukcją, a nie podporządkowany wymaganiom psychologii i akcji według jakichś życiowych założeń. Ten dramat miał służyć, jak powiedział, dla syntezy wszystkich czynników teatru, dźwięków, dekoracji, ruchów na scenie, wypowiadanych zdań. Zdaniem jego aktor powinien być takim samym elementem całości jak kolor czerwony w danym obrazie, jak ton cis w danym utworze muzycznym. W myśl tych zasad tworzył swoje szokujące wizje teatralne, prezentując, jak to sam określał, mózg wariata na scenie. Padała w nich groteskowa niesamowitość, karykatura Pojawiały się nieprawdopodobne postacie i sytuacje Uderzające ferią barw i kształtów Tadeusz Żeleński Boj widział w nim żywiołowy talent A jego sztuki określał jako nadkabaret metafizyczny Krytyk Karol Iżykowski zarzucał mu niekonsekwencje i brak treści Wszyscy jednak zgodnie stwierdzali, że zaskakująca dziwność jego sztuk kryła w sobie wyostrzone spojrzenie na pewne zjawiska otaczającej rzeczywistości. Współczesny teatr awangardowy w Polsce i poza krajem ma w nim niewątpliwego prekursora. Zapamiętajmy najważniejsze lechy dramatów Witkacego. Nie posiadają chronologii, akcji ani logicznego rozwoju wydarzeń. Nie ma w nich psychologicznej głębi postawi. Panuje antypsychologizm. Postacie są groteskowe, karykaturalne, o dziwnych rysach i kształtach, np. kukły, maszkary. Reagują nietypowo noszą dziwne imiona i nazwiska. Język stanowi swoisty kolaż, składający się z terminów naukowych, błazeństw, prostackiej wulgarności, filozoficznych maksym o sensie życia. Czysta forma to konstrukcja dźwięków, barw, działań i słów, niezależnych od sensu i życiowego prawdopodobieństwa. W latach II Światowej rozwijała się literatura w kraju i na emigracji. Różne były losy pisarzy na okupowanych terenach. Ginęli w walce w czasie bombardowań, Przeszli piekło obozów mieckich i sowieckich łagrów. Różnie też ukształtowały się losy pisarzy emigracyjnych. Niektórzy zmarli na obczyźnie, jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jan Lechoń. Po wojnie powrócił do Polski Julian Tuwim, Władysław Broniewski, nieco później Maria Kuncewiczowa i Melchior Wańkowicz. Poza krajem żył, tworzył Witold Gombrowicz i Gustaw herling Grudziński. W warunkach politycznej niewoli rozwijała się działalność kulturalna. Funkcjonowały tajne uniwersytety i podziemne oficyny wydawnicze. Literatura odwoływała się do klęski wrześniowej, wyrażając nastroje rozpaczy i beznadziejności, ale głosiła także optymizm, chęć i wiarę w przetrwanie. Jednym z głównych zadań literatury czasów pogardy było dążenie do zachowania polskości i języka polskiego. Już w pierwszych miesiącach okupacji zaczęło wychodzić czasopismo Polska Żyje, redagowane przez Witolda Hulewicza. Na jego łamach ukazywały się wiersze patriotyczne. Dużą rolę odegrały czasopisma Literatura Walcząca oraz Sztuka i Naród. Związani z nimi byli zwłaszcza młodzi twórcy. W latach wojny, zarówno w kraju, jak i na emigracji, rozwinęła się głównie poezja. Ukazywała się w formie ulotek małych zbiorów, pospiesznie kompletowanych antologii stworzyli poeci starszej generacji, jak Staw Tuwim Miłosz Słonimski. Ich utwory wydane zostały w zbiorze pieśni niepodległa. Na lata wojny przypada także twórczość młodych poetów, przedstawicieli pokolenia tragicznego, nazwanego później odpowieści bratnego pokoleniem Kolumbów. Ich poezja stanowi zjawisko wyjątkowe we współczesnej liryce polskiej. Należeli do nich Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Stefan Gajcy, Andrzej Trzebiński i inni. Ich wiersze wydane zostały między innymi w antologii pod tytułem Słowo prawdziwe. Poezja lat wojny odegrała ogromną rolę w życiu narodu. Broniła przed wynarodowieniem Rozbudzała uczucia patriotyczne, dodawała wiary w zwycięstwo. Umacniała nadzieje na przetrwanie strasznych lat wojny, a co najważniejsze, głosiła wiarę dobroć ludzką i godność człowieka. W czasie wojny szeroko znany był wiersz Leopolda Staffa, pierwsza przechadzka, Wydany później w pierwszym powojennym tomie poety Martwa pogoda. Podmiot liryczny oprowadza nas po zbombardowanej Warszawie. Widzimy wyludnione ulice, puste przystany tramwajowe, ruiny hmm. domów, zamknięte sklepy zbiedzonych ludzi usiłujących sprzedać drobiazgi, aby przeżyć trudny czas. Przed szpitalem gromadzą się kalecy. Tylko na peryferiach można dostrzec symptomy codziennego, zwyczajnego życia. Realia wojny podmiot liryczny łączy z łagodnym optymizmem. Jest on wyrażony w tęsknocie do normalnego, spokojnego życia, jak bardzo musiały przemawiać do ludzi umęczonych wojną pełne nadziei słowa. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Rozpoczynają i kończą one utwór, stanowiąc klamrę obejmującą całość. Wiersz poświęcił poeta żonie. Skierowane do niej apostrofy sugerują, że jest obecnym, ale milczącym rozmówcą. Staw zastosował formy monologu lirycznego. Znany szeroko w latach wojny był wiersz Antoniego Słonimskiego, Alarm. W pierwszej części utworu mamy bezpośrednią relację podmiotu lirycznego z przebiegu alarmu lotniczego w okupowanej Jawie. Dynamiczny przebieg wydarzeń przeplatany jest momentami przerażającej ciszy. Nastrój napięcia i niebezpieczeństwa osiąga poeta poprzez naromadzanie wykrzykników, równoważników zdań, wyrazów onomatopeicznych, czyli dźwiękonaśladowczych. Dynamizm został osiągnięty przez nierówną ilość slapy w wersach. Poeta wykorzystał także elementy komunikatu radiowego. W drugiej części wiersza następuje zmiana nastroju. Pomioty liryczny wzywa do nieustępliwej walki z wrogiem. Nawiązuje do dawnych zwycięstw napoleońskich, przypomina Marsyliankę, która jest symbolem buntu i walki. I znów to nacja zmienia się. W spokojnym Paryżu, gdzie nie dotarła jeszcze wojna i toczy się normalne życie, podmiot liczny ma wizję zbombardowanej Warszawy. Wspomina znane ulice, gdzie spędził młodość, zamienione w ruiny i gruzy. Bohaterstwo Warszawy przesparza Polakom sławy, ale tragedia stolicy spada kamieniem na serce. Tytułowe słowo alarm ma znaczenie metaforyczne, oznacza stan gotowości do walki. Podmiot liryczny kończy wiersz słowami ogłaszam alarm dla miasta Warszawy, niech trwa. W poezji lat wojny i okupacji odżyły motywy tyrtejskie, patriotyczne, bohaterskie. Nastąpiła także restytucja niektórych motywów romantycznych. Spróbujmy to prześledzić na wybranych przykładach. Powszechnie znany jest wiersz Konstantego Ildefonsa Gałnickiego Pieśń o żołnierzach z Westerplatte napisany przez poetę w obozie jenieckim w 1939 roku. Jest to piękny hołd poetycki złożony bohaterskim obrońcom polskiego wybrzeża. Westerplatte stało się dla wszystkich symbolem poświęcenia i patriotyzmu. Podmiot liryczny rezygnuje z konwencji realistycznej na rzecz fantastycznej, baśniowej. Z tradycji romantycznych wywodzą się nie tylko uczucia patriotyczne, ale także przekonanie o duchowej sile narodu. Z romantyzmem związany jest zawarty w wierszu proftyzm, czyli wiara w prorocze możliwości poety, Podmiot liryczny przewiduje tragedię Warszawy i wie, że duch obrońców Westerplatte będzie towarzyszył Polakom w ich zmaganiach z wrogiem. Pełni funkcję lirycznego narratora, a jego opowieść jest przerywana pieśnią śpiewaną przez dzielnych westerplatczyków. W poezji Władysława Broniewskiego z lat wojny nastąpiła restytucja romantycznej idei pielgrzymstwa. Pamiętamy, że pielgrzymem nazwał siebie po raz pierwszy Adam Mickiewicz w sonetach krymskich. Pielgrzymem był romantyczny poeta, zdążający do świętego celu, jakim była wolna ojczyzna. W wierszach Broniewskiego – Żołnierz Polski i Co mi tam troski – pielgrzymem jest polski żołnierz. W pierwszym utworze, nawiązującym do klęski wrześniowej, stylizowanym na dziadowski lament – Polski żołnierz po ciężkich walkach wędruje do ojczystej ziemi z gorzką świadomością klęski. Nastrój drugiego utworu jest optymistyczny. Motyw żołnierza Tułacza związany jest ze stwierdzeniem, że o Polskę można walczyć na całym świecie. Podmiot liryczny wspomina wędrówki Polaków z dalekiej Syberii do oddziałów Andersa, udział Polaków w bitwie o Narvik, Walki polskich oddziałów w Afryce pod Tobrukiem. Z utworu napisanego długim, piętnastozgłoskowym wierszem bije optymizm i wiara w zwycięstwo. W obydwóch wierszach Broniewski stworzył określony typ bohatera lirycznego. Jest nim polski żołnierz walczący na wszystkich frontach II wojny światowej. Do tradycji romantycznych nawiązał także we wzruszającym wierszu ballady i romanse. Zaczyna się on tak jak ballada Adama Mickiewicza Romantyczność. Zamiast wiejskiej dziewczyny Karusi, obcującej z duchem zmarłego kochanka, poeta ukazuje trzynastoletnią Żydówkę, Rywkę, obcującą z ludźmi sparaliżowanymi przez strach. Poeta poruszył w utworze problem eksterminacji Żydów. Rywka straciła najbliższych w obozie w Majdanku i usiłuje walczyć o życie. Ludzie boją się udzielić jej pomocy. Zdobywają się jedynie na powierzchowne odruchy dobroci. Dają parę groszy bułkę. Wojna dokonała już spustoszenia w psychice ludzi. Śmierć Rywki porównał poeta do śmierci Chrystusa. Także niewinnej. W balladach i romansach najważniejszy jest problem winy i kary. Zgodnie z wierzeniami ludu winnego spotyka kara ze strony sił nadprzyrodzonych. Poeta zadaje w wierszu pytanie jaka kara powinna spotkać oprawców odpowiedzialnych za śmierć tysięcy niewinnych ludzi? Utwór utrzymany jest w konwencji ballady, posiada wierszowaną fabułę, typowy dla ballady nastrój niesamowitości, a nawet grozy. Do tradycji romantycznych nawiązał, także Julian Tuwim pisząc na emigracji w Nowym Jorku Kwiaty Polskie. Jest to poemat dygresyjny, Gatunek typowy dla literatury romantyzmu. Wątek fabularny stanowi historia łódzkiego ogrodnika i jego córki, rozpoczynająca się na długo przed I wojną światową. Liryczne dygresje dotyczą pobytu poety na emigracji, rozrachunku z młodością, uczuć patriotycznych, poglądów politycznych. Szczególne znaczenie ma dygresja, zaczynająca słów chmury nad nami rozpal w łunę. Napisana w formie modlitwy, zawiera apostrofy do Boga i przedstawia wizję przyszłej, sprawiedliwej Polski. Poeta dokonuje w niej konfrontacji z Polską przedwrześniową. Marzy o Polsce sprawiedliwej, praworządnej, wolnej od wyzysku, funkcjonującej według zasady niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość". W latach wojny wkroczyło na wokandę literacką młode pokolenie niezwykle utalentowanych poetów. Należeli do niego Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Stefan Gajcy. Nazywano ich poetami apokasy spełnionej. Określenie to nawiązywało do przedwojennej grupy poetów wileńskich, żagary. Byli to poeci katastrofiści, którzy opowiadali nadejście kataklizmu, apokalipsy. To, co dla żagarystów było tragiczną wizją i grą wyobraźni, dla młodych poetów lat wojny stało się rzeczywistością, spełnieniem apokalipsy. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to nie tylko kronika walki z okupantem, ale przede wszystkim pamiętnik ryczny wewnętrznych zmagań poety, jego dialog z sumieniem i śmiercią, z życiem czasów apokalipsy. Baczyński nawiązywał do tradycji semantycznych. Od Słowackiego zaczerpnął wizyjność i tyrteizm. Od Norwida nie tylko drugie imię, Kamil, ale także umiejętność opowania obrazem poetyckim i skłonności historiozoficzne. Poezja Baczyńskiego uderzała głębokim liryzmem, wizyjnością, umiejętnym łączeniem obrazów, stosowaniem ostrych kontrastów i dysonansów, znakomitym operowaniem skrótem myślowym. Mit arkadyjskiej szczęśliwości jako chwilowa ucieczka w sferę marzeń jest gwałtownie zestawiany z realiami wojennego życia. Charakterystyczne pierwszych utworów Baczyńskiego było porażenie okupacyjne. Przejawiało się m.in. w pełnych protestów wizjach wojennej grozy. Kolejne wiersze ważały ogrom cierpień, bolesny patriotyzm. Poruszały problemy etyczne, moralne historiozoficzne. Jednym z najistotniejszych był problem wyboru wyrażony w wierszu pod tytułem Wybór. Poprzedza go motto zaczerpnięte z poematu Jerzego Liberta, jeździec, które brzmi Uczyniwszy na wieki wybór każdej chwili wybierać muszę. Wybór poety miał wymiar tragiczny. Rozgrywał się między czuciem żołnierskiego obowiązku, a marzeniem o spokojnym, szczęśliwym życiu. Dotyczył także sfery artystycznej. Rozgrywał się głęboko w świadomości poety, który musiał zregnować z wolności tworzenia, z ambicji artystycznych na rzecz zaangażowania w sprawy wojny. Była to nie tylko walka o idee i postawy, ale o sposób ich wyrażania o materię poetycką. Zrozumienie pięknej poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ułatwi wyjaśnienie dwóch pojęć. Katastrofizm generacyjny i katastrofizm historiozoficzny. Katastrofizm generacyjny wyrażał przekonanie o nieuchronnej zagładzie pokolenia, któremu młodość przypadła na lata wojny. Katastrofizm historiozoficzny w poezji Baczyńskiego polegał na przekonaniu, że człowiek jest zawsze zdeterminowany przez historię, a prawa historii i egzystencja człowieka w określonym czasie historycznym tworzą nierozerwalną jedność. W poetykę Baczyńskiego znakomicie wprowadza nas utwór Ballada o rzece. W wierszu znalazł połączenie mit arkadyjski ze wstrząsem okupacyjnym. Zgodnie z typowym dla ballady nastrojem tajemniczości i grozy Mamy w utworze świat przedstawiony z pogranicza snu, jawy, wyobraźni. Momenty pokoju i arkadyjskiego piękna przerywają obrazy wywołujące niepokój, na przykład przelatujące w równym szyku rybitwy, przypominają ściskający szyję sznur. Abstrakcyjny obraz legendarnej syreny pojawia się jako wspomnienie przeszłości, ale przerywa je nastrój niepewności i niepokoju wierzony poprzez Pytania retoryczne. Podmiot liryczny usiłuje określić, w jakim egzystuje świecie, rzeczywistym czy nierealnym. Marzenia, wizje i skojarzenia przerywa porównaniem siebie do trupa o zastygłych oczach. W istniejącym świecie nie ma miejsca na fantazji baśnie. Rzeka przypomina o przemijaniu czasu, jest granicą między życiem i śmiercią. Wiersz pokolenie, zaczynający się od słów wiatr drzewa spienia, stanowi dojrzałą deklarację pokoleniową młodego poety. Pierwsza część utworu składa się pięciu strof czterowierszowych, w których podmiot liryczny na zasadzie kontrastu zestawia piękno i bogactwo przyrody z realiami wojennej rzeczywistości. Na przykład urodzaj owoców i zwisająca ze świerku obcięta głowa. Piękne kwiaty, których korzenie przypominają skręcone ciała. Rosa to krople krwi. Podmiot liryczny potępia człowieka za jego niszczycielską działalność. Udowadnia, że ingerując w harmonijny rozwój natury, niszczy i ją, i siebie. Drugą część utworu stanowią trzy strofy sześciowierszowe. Podmiot liryczny używa zaimka nas i przemawia w imieniu całego tragicznego pokolenia. Mówi o tym, że nie ma litości, miłości, sumienia. Zdewaluowały się wartości i pojęcia. Aby przetrwać, ludzie muszą wyzbyć się uczuć. Muszą mieć kamienne serca. Tych kilka strof w przejmujący sposób wyrozy i straty moralne, jakie przyniosła wojna. Na przekór mrocznym czasom pogardy, odkrywającym słabość ludzkiej natury, Podmiot liryczny mówi o ratowaniu człowieczeństwa, dążeniu do perfekcjonizmu moralnego. Warto też zapamiętać występujące w tej części wiersza słowa klucz, jak dłuto rzeźbić, posąg drążyć. To one wyrażają konieczność kształtowania człowieczego wnętrza. Przemawiając nadal w imieniu polenia broniącego nie tylko ojczyzny, ale zagrożonych wartości moralnych, podmiot liryczny wyraża obawę. Jak przyszłe pokolenia ocenią postawę pokolenia tragicznego? Czy będzie ono dla nich zamkniętą kartą historii, czy zostanie zrozumiany jego tragizm i docenione bohaterstwo? Czy następcy postawią młodym czasów wojny symboliczny krzyż? Te pytania wyrastają z przekonania o nieuchronnej zagładzie pokolenia. Do głosu dochodzi katastrofizm generacyjny. Warto zwrócić uwagę, że pod każdym wierszem Baczyńskiego umieszczona została data. Młody poeta miał świadomość nieuchronnego przemijania czasu i krótkiego trwania. Wiersz z głową na karabinie zawiera konfrontację sielskiego, szczęśliwego dzieciństwa z tragiczną młodością. Poeta znakomicie operuje barwami. Dzieciństwo ozdabiają epitety takie jak jasnozielony, błękitny, żółty. Młodości towarzyszy szarość i czerni. Atmosferę wojny, zniewolenia człowieka, grozę i strach wyrażają takie pojęcia jak krąg powolny, dzień czy noc krąży, ostrzem świszcząc dnie przy ustach, na dnie śmierci wyrastam, piersi zniecie czas czaną łapą. Podmiot liryczny ma bolesną świadomość konieczności niszczenia człowieka i przyrody, przemijania. Pełne goryczy są słowa A ja prześpię czas wielkiej rzeźby Z głową ciężką na karabinie. Czas wielkiej rzeźby to młodość. Najpiękniejszy okres w ludzkim życiu, kiedy człowiek pełen sił witalnych snuje plany życiowe, marzy o przyszłości, chce tworzyć swoje życie. Poeta obala w wierszu romantyczny mit o walce jako wielkiej przygodzie. Walka to dla pokolenia apokalipsy spełnionej, nieuchronna śmierć. Kolejne mity związane z przeszłością obala Baczyński w wierszu Historia. Ma on, podobnie jak wiersz Pokolenie, charakter trójdzielny. W pierwszej części podmiot liryczny używa zaimka ja. Spogląda w przeszłość, by dojść do wniosku, że wojny toczyły się zawsze, mając upust wzajemnej nienawiści i złu. Przeciwstawia się pojmowaniu historii wojen jako sielankowych przemarszów, kolorowych pułków, żołnierzy, wyruszających na wojenkę, żegnanych przez pełne uroku damy. Wojny to nie marzenia o sławie i bogactwie, to ludzka tragedia i lew. W drugiej części wiersza podmiot liryczny używa zaimka ty. W apostrofie do polskich kobiet, matek, żon, kochanek mówi o ich cieleniu po stracie najbliższych. Pozostaną im tylko groby i wspomnienia. W trzeciej części podmiot liryczny używa za imka oni i przedstawia katastroficzną wizję totalnej zagłady ludzkości, przypominającą hymny Kasprowicza. Ostatnie zdanie, jeszcze słychać śpiew i rżenie koni, łączy ją z teraźniejszością, z okrucieństwem wojny. Wiersz prezentuje katastrofizm historiozoficzny. Przekonanie, że ludzka egzystencja jest zdeterminowana przez historię. Rozważania o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zakończmy wierszem modlitwa do Boga Rodzicy. Każda strofa rozmiar apostrofą do Matki Boskiej, zawierającą prośbę o godną śmierć i o godne życie w czasach pogardy, kiedy uległy dewaluacji wartości etyczne i moralne. Podmiot liryczny prosi o pomoc w zachowaniu człowieczeństwa, poczucia honoru i godności ludzkiej. Prosi Matkę Boską, aby nauczyła polskie matki cierpieć, dzielnie znosić ból spowodowany utratą bliskich. Końcowa strofa wyraża optymistyczną wiarę w uratowanie człowieczeństwa. Wiersz utrzymany jest w konwencji modlitwy. Krzysztof Kamil Baczyński Poeta uwikłany w tragiczny bieg historii przeżył młodzieńczą miłość zakończoną małżeństwem i lata walki zakończone śmiercią. Miłość i śmierć w wielu przypadkach wyznaczała losy młodego pokolenia. Baczyński zginął w czwartym dniu powstania warszawskiego. Na krótko przed śmiercią napisał słowa brzmiące jak pożegnalne kredo. Bogu podamy w końcu dłonie spalone skrzydłem antychrysta. I on zrozumie, że ta młodość w tej grozie jedna była czysta. Drugim ciekawym poetą pokolenia apokalipsy spełnionej był Tadeusz Stefan Gajcy tak samo żołnierz AK poległy w powstaniu. W latach wojny wydał dwa zbiory wierszy Widma i Grom Powszedni. Jego poezji zarzucano nadmiar wizji i niejasności. Wojna nie pojawia się w jego wierszach bezpośrednio. Tępuje w mnie abstrakcyjnej lub symbolicznej. Szczególne miejsce w twórczości Gajcego zajmuje jego poetyckie przesłanie do potomnego. Utwór posiada konkretnego adresata. Jest nim przedstawiciel przyszłego pokolenia. Podmiot liryczny prowadzi z nim dialog. Jest on obecnym, choć milczącym rozmówcą. Gajcy zastosował formę monologu lirycznego. Zaimek ja określa pokolenie podmiotu lirycznego. Ty, pokolenie przyszłe. Wojnie pojawia się bezpośrednio w utworze. Symbolizuje ją krzyż i wieniec. Obydwa pokolenia łączy historia, pamięć o przyszłym.